Cześć, Bartek z tej strony 314wo.pl, czyli piwo.pl. Mamy dzisiaj sobotę, 4 marca. Wielki dzień w browarze, bo wielkie piwo dzisiaj będzie, będę ważył. Ris. Komu to nic nie mówi, to tylko wyjaśnię pokrótce, że chodzi o bardzo takie mocne, mocno gorzkie. Gęste, dużo słodu, dużo balingów. Chciałbym uzyskać około 25 stopni. Więc no, wyzwanie, dla mnie wyzwanie duże. Palnik już chodzi, mamy godzinę 10.45. Woda w garnku już się gotuje, znaczy nie gotuje się, ale już się podgrzewa. Jest jej tylko 15 litrów, a słodów 9 kg, więc, więc będzie gęsto. Będzie gęsto. Znaczy słodów i tam trochę cukru będzie trzcinowego też. Będzie gęsto. Będzie trzeba dużo mieszać, dużo roboty. Oprócz tego do przelania do butelek piwo, które już zdaje się z półtora miesiąca moczy się z wiśniami. Bardzo jestem ciekaw. Nie widzę go, bo jest w wiaderku takim mało przezroczystym. Ciekaw jestem zarówno piwa, jak i tych wiśni, czy one są dobre. No i trzecia rzecz, którą trzeba zrobić, to przelać na cichą dry stout, który fermentuje od dwóch tygodni. I właśnie z tego dry stoutu będę miał gęstwę do fermentacji tego piwa, tego risa. Oprócz risa właściwie wyjdzie dzisiaj jeszcze jedno piwo, ponieważ ris będzie gęsty, więc będzie sporo takiej brzeczki niegęstej, no takiej rzadszej, około 10, więc te, oprócz tego risa wyjdzie jeszcze, trudno mi powiedzieć ile, ale wyjdzie jeszcze, jeszcze lekkie, ciemne piwo. Także pracy mnóstwo, dwa piwa do gotowania, więc podejrzewam, że skończę dopiero naprawdę, naprawdę wieczorem tym razem. Także, no ale jestem, jestem taki podekscytowany, no bo przyznam, że, te, że ten ris no to jest dla mnie wyzwanie duże. Zarówno się go obawiam, jak i mam ogromne z nim związane nadzieje. Kiedy sobie planowałem go gotować to piwo, wtedy ris był moim takim, można powiedzieć, ulubionym mocnym piwem. W tej chwili też je wciąż bardzo cenię, natomiast po spróbowaniu kilku barley wine'ów wydaje mi się, że z tych mocnych piw to jest to najfajniejsze piwo moim zdaniem. Z mocnych piw to mam, mam na myśli Porter Bałtycki, RIS, czyli Russian Imperial Stout i Barley Wine. 11.5 Jasne słody w kotle. Po prostu błoto takie jest tak gęsto, no że po prostu to jest taka konsystencja takiego naprawdę błota. Naprawdę wyzwanie. Nie wiem, nie wiem jak to będzie się filtrować. Co z tego wyjdzie? To jest, no, wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby to, żeby z tego wyszło piwo. No. Jest tam 15 litrów wody, ale tak jakby w ogóle nawet trochę więcej, bo w międzyczasie dolewałem, bo już naprawdę było, było dużo. W tej chwili w kotlem jest 8, 8 kg już tego tych słodów zostało jeszcze do wsypania ciemne słody, no ale one będą dopiero na końcu. No jest tego też prawie, prawie kilogram. No bardzo jestem ciekaw jak to wyjdzie. Aha, no tak. Idę po aparat, bo yy, obiecałem sobie, że do wpisów na blogu będę robił zdjęcia, bo to zawsze tak jakoś, jakoś żywiej wygląda. No i aha, no, może powiem o czym dzisiaj. No jak zwykle to co słychać o piwie, o tym jakie robię, o... Olegi jak zwykle, a może coś mi jeszcze więcej przyjdzie do głowy. To też nie omieszkam powiedzieć. Jeszcze około 10 minut zacierania. Zacier jest tak gęsty, że można w nim postawić łyżkę. Także naprawdę jest grubo, nie wiem, nie wiem. Pierwszy raz to robię, wiedziałem, że będzie gęsto, ale, ale no to jest naprawdę gęsto. Słuchacie podcastu zważenia, relacji zważenia piwa, ale nie samym piwem człowiek żyje. Wiosna, naprawdę wiosna, jest ledwie 4 marca, a już jest naprawdę ciepło dzisiaj. Kiedy przygotowywałem sobie tutaj teren do, do ważenia, brama od garażu była całkiem otwarta. Ja w zasadzie w tak ubrany wiosennie swetrze tylko i, i było ciepło. Ptaki już naprawdę śpiewają, już to jest no, wiosna. Na szczęście przyszła wcześnie. Więc jest naprawdę, naprawdę fajnie. Coś, coś miałem... Po... Aha, poradziłem sobie z koszem, koszem komputerowym. Kto słuchał poprzedniego odcinka, ten wie. Nie udało mi się, zaprząc do tego żadnych wyszukanych rozwiązań. Okazało się, że tych plików w koszu to miałem ponad 3 miliony. W rezultacie poradziłem sobie w ten sposób, że przy pomocy Total Commandera wchodziłem do katalogu z koszem i no, ten taki na dysku jest ukryty katalog $recycle.bin i oczywiście tam nie doczekałbym się na wyświetlenie wszystkich plików, ale... Total Commander tam coś mielił, mielił, mielił. Wyświetlał takie okienko, że, że właśnie wyświetla zawartość folderu. No i po tam kilkudziesięciu sekundach, czasami po minucie, robiłem anuluj i wyświetlało się kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy plików. No i ja wtedy sobie z tych plików sortowałem po rozszerzeniu i kasowałem. Te, te, których zaznaczałem sobie i kasowałem. I tak raz po razie doszedłem do tego, że w końcu, w końcu zaczęły mi się te pliki normalnie wyświetlać w koszu. Kiedy ich liczba spadła do tam powiedzmy 200 tysięcy, mogłem już normalnie zwyczajnie przez, przez ikonkę kosza do nich mieć dostęp i, i tam na nich operować. No i faktycznie kosz nie działał, po prostu nie działała ta retencja. Pliki z kosza nie usuwały się, także dopiero kiedy liczba tych plików spadła do, do, tej, do tych około 200 tysięcy, to nagle kosz się zorientował, że ma stare pliki i zaczął je kasować. No, w sumie można powiedzieć, traumatyczne przeżycie. Nie działało też z linii koment, na przykład wejście do kosza i zrobienie, kasowanie wszystkich plików o rozszerzeniu, nie wiem, TXT załóżmy. Było tego tak dużo, że nawet linia koment nie, nie potrafiła sobie z tym poradzić. Także no, Total Commander okazał się tutaj ratunkiem, ponieważ można było go zmusić do, wy, do wyświetlenia tylko części plików. No tak, taki taki, taki ciekawy case. Yy, case, wiecie, kola mam na akurat. Nie lubię tych angielskich angielsz, yy, makaron, makaronizmów, no ale cóż, sam... Pracuję w korporacji i niestety, no, ponieważ docierają do mnie, to gdzieś tam człowiek coś czasami zapożyczy i gada takie głupoty. Dołączę zdjęcie swojej, w cudzysłowie, piwniczki. Zrobiłem te dziewięć skrzynek, które, które są na zdjęciu. Nie wiem, czy tylko, no, w każdym razie znajdziecie je na, na blogu. No to jest moja piwniczka. Większość z tych piw, które w tych dziewięciu skrzynkach jest, to są piwa zrobione przeze mnie. Jest tam naprawdę ledwie kilka piw kupionych. A tak pozostałe to wszystko są moje piwa. E, nie wiem, chyba mówiłem tutaj już, że robię tego piwa więcej niż jestem w stanie wypić. Na razie jeszcze butelki i skrzynki mam, więc mam to gdzie rozlewać. No ale cóż, no naprawdę może być tak, że w którymś momencie zrobi się korek i problem. Sprzedawać tego nie mogę. Rozdawać mi szkoda. Nie no, trochę rozdaję oczywiście dobrym kolegom czy rodzinie. Ale ponieważ z natury jestem raczej człowiekiem nie zbyt towarzyskim, można by było powiedzieć, to nie mam znowu tych znajomych aż tak dużo, żebym miał jak y, obdzielić. A poza tym szkoda, no jakby nie było, ja się nad tym napracowałem. No uczciwie by było tak naprawdę to sprzedawać. Niestety y, totalitarny y, ustrój powoduje to, że już pali chorzy że trzeba zarejestrować firmę, ale to piwot, to alkohol, robi, robienie jakichś, nie wiadomo, jakichś, jakich, no to jest żywność i alkohol, więc no masakra. Dla takiego yy, ważenia domowego to absolutnie jest nie, niemożliwe założyć firmę yy, i wychodzić na tym yy, na swoje. Także człowiek robi coś, coś ciekawego, to już nawet, mówię, nawet nie chodzi o piwo, bo weź, zrób, nie wiem, zrób stół i go sprzedaj. Legalnie tego nie można zrobić. A już jak robisz yy, piwo, no to, to jesteś już w ogóle przestępcą, bo, bo to alkohol... Znaczy można robić piwo, na własny użytek można, ale sprzedać nie. Nie wyobrażacie sobie coś takiego, nie wiem, w... USA w XVIII wieku. Kurczę, no, si siedzisz na tej farmie, gotujesz piwo i sprzedajesz i, i tyle, no. <śmiech> trzeba powiedzieć uczciwie, że e, piwo zawsze było obwarowane różnymi przepisami, a to, że e, jak ktoś, nie wiem, czy dobrze to powiem ale trochę, trochę z tego, z, z, z e, Fonetycznie, Gebot, czyli prawo o czystości piwa, gdzie piwo można było robić tylko z e, określonego zboża, nie można było chociażby z pszenicy do tego używać. Także różne były prawa związane z, w różnych krajach z tym, że piwo można było robić i można było sprzedawać. Te przywileje zawsze nadawali władcy. Także zawsze było jakieś ograniczenia, no ale... No ale to, to jest według mnie, no to jest nieferno. Państwo się pieprza nam w każdą dziedzinę naszego życia, naszej twórczości, no bo w gruncie rzeczy y, ja mam y, mam coś, co być może, być może, nie mówię, może się okazać, może się okazać że jestem jedynym, jedynym y, konsumentem, jedynym miłośnikiem tego, co robię, ale załóżmy, że mam kogoś, kto chciałby to ode mnie uczciwie po prostu zapłacić za to, no i niestety no, spotyka się dwóch ludzi jest chęć, jest wola a nie ma możliwości, żeby legalnie to wymienić się dobrami tak? zbliża się już godzina że znowu będę musiał włączyć palnik aha, właśnie Oczywiście znowu oczekuję na skończenie się gazu, i znowu nie wiem, na razie pierwsza, pierwsze podgrzanie do tych 67 stopni się, pierwsze podgrzanie się powiodło, gaz się nie skończył, zobaczymy jak dalej. Jeśli znowu zakończę ważenie piwa i gaz zostanie no to jest ewidentnie dowód na to, że mam niekończącą się butlę. Chyba tak. Choć faktem jest, że ona jest coraz lżejsza. Trzeba przyznać, że to, to odczuwam. Dobra. Zaczęła się filtracja. Pociekł ten czarny naprawdę olej, olej, silnikowy, e, zaraz zmierzę gęstość, no mam e, naprawdę, słowo daję, w tej chwili taką mam tremę e, autentycznie, muszę odłożyć na chwilę nagrywajkę. No, jest 30 30 bricks. Super, naprawdę. Jestem bardzo zadowolony. Właściwie w filtratorze mam samo złoże. Nie mam żadnej tam, nie ma wody w ogóle. Trzeba, Na pewno będę musiał już od razu zacząć dolewać. Idę po, po chochelkę właśnie. 30. No, ci, może ktoś pamięta, e, jeśli ktoś w ogóle tego słucha, normalnie e, jak poprzednie piwa to tak osiągałem 18, max 20 tej brzeczki przedniej. W tej chwili mam e, 30. Na razie bardzo ładnie leci. To jest ten pierwszy garnek, który zaraz wróci jeszcze z powrotem do, do kadzi filtracyjnej. Mama telefon. No w tej chwili to już to nagranie będzie coraz bardziej chaotyczne, bo ja już w tej chwili będę miał coraz więcej roboty yy, autentycznie samego tego yy, złoża do filtracji. Można powiedzieć, że mam tylko złoże do filtracji. Teraz dopiero je zalewam wodą. Jest go 22 litry. Taki yy, mam. Yy, fermentor z podziałką. 22 litry mam samego złoża. No, grubo, naprawdę niesamowite wrażenie, niesamowite piwo mam nadzieję wyjdzie z tego. Na razie samymi parametrami jestem, jestem naprawdę zaskoczony. Powinno być dobrze, powinno być sporo, dlatego że ja mam jeszcze do dosypania cukier trzcinowy, który podniesie BLG i wytrawność piwa. Zatem yy, Spokojnie tego 20, powinienem odebrać sporo tej brzeczki. Mogę jej odebrać do 20 myślę, czterech spokojnie, nawet trzech, bo jeszcze, tak jak mówię, ten cukier dosypię, Poza tym odparuję w gotowaniu. No będzie naprawdę będzie taki riz, jakiego, jaki chciałem. O ile wszystko pójdzie dobrze, o ile ta filtracja będzie przebiegać sprawnie i nie będzie mi gdzieś tam się zatrzymywać. Dwa tygodnie temu również robiłem ciemne piwo. Tak, również robię ciemne piwo. Jeszcze taka dygresja, właśnie przelałem w tej chwili do garnka, pierwsze gar, ze dwa litry. Przelewam takim rondelkiem stalowym. Normalnie aż osadza się, taki gęste jest, że taki film na, na ściankach garnka się zrobił, jak spływało to piwo. Brzeczka, no. Ale wracając do tematu, w zeszłym y, dwa tygodnie temu robiłem y, ciemne piwo. Miało być, no jest lekkie, y, nie tak lekkie co prawda, jak planowałem, bo to będzie Dry Stout, który właśnie służył do y, wyhodowania gęstwy drożdżowej na, na tego właśnie risa, na ten ris. Y, no i y, drugi raz już się martwiłem o ciemność, o barwę. Bo tak jak wtedy wsypałem te ciemne słody i martwiłem się, że one w zasadzie pływają po wierzchu, to tak samo teraz, ale to spokojnie, bo to się wszystko pięknie zabarwiło. I piwo jest naprawdę, jest takie jak ma być, jak miało być, czarne. No prawie czarne, ale brunatne, brunatne, takie oleista, No brzeczkę. Zobaczymy. No, jestem zadowolony jak na razie. Przynajmniej z tego, co widzę. Właśnie słucham swojej muzyki i yy, leciała piosenka YouTube. Kończąca się. Hmm, kończąca się yy, tą przyśpiewką jedną z najbardziej znanych przyśpiewek stadionowych był Never Walk Alone z, ze stadionu czyli w Field Road Liverpoolu. No a skoro już przesz przeszedłem tak płynnie do piłki nożnej, no to jak żeby inaczej, nie, mo nie może zabraknąć kilku słów, albo nawet kilku zdań, albo nawet akapitów o Legii Warszawa. E Gdyby nie był nie było wczorajszego dnia, który jednak wlewa trochę otuchy w serce, to musiałbym powiedzieć o jakimś fatalnym okresie Legii. Okresie, który przypada akurat na końcówkę rozgrywek ligowych, czyli no fatalnie. Bo Legia rozegrała trzy mecze. W pierwszym Ledwie co wygrała 1-0, no ale jednak 3 punkty, wspaniale. W drugim meczu przegrała z ostatnią drużyną w tabeli ruchem Chorzów 1-3. Niestety zabrakło miejsca. Pięknie mówiłem, naprawdę, szkoda, że tego nie słyszeliście. Ale nie wiem, w którym momencie to się przerwało, czy coś tam się nagrało, a coś nie, czy... Nie wiem, jak działa ta moja nagrywajka, czy też całe to wejście się nie zapisało, nie wiem. W każdym razie niestety nie mam żadnego scenariusza, skryptu, więc, więc nie, będę, nie będę się powtarzał. Albo inaczej. Powiem to, co opiwie, to tylko tak streszcza, co się aktualnie dzieje. Mamy godzinę... 13.33, 4 marca 2017. Słuchacie? 3.14wo.pl Bartek przy mikrofonie. Ważę dzisiaj piwo. Bardzo duże, bardzo mocne, wielkie piwo RIS Russian Imperial Stout. Natomiast hmm, co w browarze? Muszę zatrzymać już na, na razie tą filtrację. Bo mi się złoże odkrywa. <śmiech> RIS jest wielki i taki nie wiem, czy to się nagrało 30 bricks pierwsza, pierwszy garnuszek, pierwsza brzeczka przednia miała to jest, jestem super, super zadowolony, bo to jest bardzo dużo mo, mo, mogę powiedzieć nawet, że się aż tyle, aż tak dobrze nie spodziewałem jeśli pamiętacie, jeśli ktoś słuchał wcześniejszych moich wywodów, to kiedy brzeczka przednia miała no, najwyżej 18, najwyżej 20 bricks. No to, natomiast teraz mam 30. Piwo jest czarne, czarne bardzo gęste. Jak przelewam je do garnka z tego rondelka, to na tym rondelku, na ściankach pojawia się taki film. Taki no po prostu jak olej. Skojarzenie no, no, z, z olejem jest nieuchronne. E, powinno być dobrze, 30 brix e, to oznacza, że, że powinienem mieć tego piwa całkiem e, sporo, bo, bo przecież o, o, teraz włożyłem tam e, łyżkę, żeby sprawdzić ile, ile e, go mam i po prostu no, aż no, zosta, zostaje na tej łyżce taki, taki właśnie, tak jak powiedziałem ostat, taki film bo jeszcze tam pójdzie cukier trzcinowy, który podniesie jeszcze gęstość, podniesie również wytrawność, bo cukier zostanie zeżarty przez drożdże całkowicie. No ale chodzi o to, że jeśli wysłodzę do 24, 25, 24 nawet, 20, to, to powinienem spokojnie po gotowaniu nawet więcej niż 25 mieć po dosypaniu tego cukru. Także jestem z tego bardzo zadowolony. Filtracja całkiem ładnie idzie. Nic się nie zatrzymuje. Eee, przy tak występliwie naprawdę... naprawdę no, jestem pod wrażeniem. Fajnie, fajnie jak na razie... Tfu, tfu, tfu, fajnie idzie. W poprzednim... W tym nienagranym wejściu... Miałem... Bardzo fajne takie płynne przejście do futbolu, bo w tyle sobie leciała piosenka YouTube, nie pamiętam tytułu, ale kończąca się przyśpiewką kibiców Liverpoolu, jedną z najbardziej znanych, czyli we'll never walk, you'll never walk alone, czyli nigdy nie będziesz szedł sam. Tak. Anfield Road, stadion Liverpoolu. Dobra, no ale wtedy miałem takie płynne przejście, no teraz sobie tak je też w sumie załatwiłem, można powiedzieć. Więc przechodzę do futbolu, a jak futbol, no to już jak wiecie u mnie, futbol to Legia Warszawa. I tak do wczorajszego dnia, gdyby wczorajszego dnia nie było, albo gdybym to piwo ważył wczoraj, albo gdyby wczorajszy mecz był dzisiaj, no to yy, można by było yy, tutaj nagrać właściwie czarną rozpacz, bo, bo Legia grała po prostu ostatnio beznadziejnie. No bo to trochę będzie długa opowieść, bo w sumie trzeba zacząć od początku rundy. Od początku rundy były dwa mecze pucharowe, w których Legia w sumie w dwóch meczu przegrała 1-0 z Ajaxem. Amsterdam jakby nie było całkiem przyzwoitą drużyną. Leszka. Więc wydawałoby się, że skoro z Ajaxem można prowadzić bój jak równy z równym i wcale nie być pozbawionym szans na wygraną, no to tutaj w tej polskiej lidze w zasadzie chyba nie ma na Legię, nie powinno być mocno. Tymczasem pierwszy mecz na wyjeździe, nie pamiętam już z kim, mniejsza o to, bo chodzi o to, no tam Legia wygrała 1-0 na wyjeździe, no, w nie rewelacyjnym stylu, no ale zwycięzców się nie sądzi. Można było powiedzieć, że chcieli to załatwić jak najmniejszym nakładem sił, bo w końcu jeszcze te y, puchary. tam mecze w Europie. No i nadszedł kolejny mecz, tym razem już w Warszawie, z ruchem Chorzów, który wtedy zajmował ostatnie miejsce w tabeli, więc po prostu przepaść powinna być. No, ruch zadłużony, jakiś Kłopoty finansowe i po drugiej stronie mistrz, aktualny mistrz Polski, drużyna bodajże trzecia wtedy w tabeli albo nawet trzecia, trzecia no ale z ogromnym budżetem powinna roznieść ten ruch u siebie przy fanatycznym dopingu własnej publiczności. Tymczasem skończyło się 1-3 dla ruchu fatalnie, fatalnie, no po prostu przegrać z ostatnią drużyną w tabeli. Przepraszam. Tym bardziej, że ten ruch tak poskładany trochę też z byłych piłkarzy Legii, albo z aktualnych wypożyczonych, chociażby Łukasz Surma, który kiedyś grał w Legii i był jej kapitanem, albo Jarosław nie zgoda, Jarosław chyba nie zgoda, albo Arkadiusz nie zgoda. No nie zgoda na pewno na nazwisko który jest aktualnym piłkarzem Legii, wypożyczonym do, do ruchu. Młody chłopak, jeszcze Legia, być może, mam nadzieję, będzie miała z niego pociechę. No bo w tym ruchu, no to on tam jest no błyszczy. Zresztą Legii strzelił bramkę, wypracował chyba z jedną kolejną. Wspaniale, wspaniała postawa. No i także przegrana z ruchem. No, Ale można było powiedzieć... no. Każdemu się może zdarzyć wpadka, no, sezon jest długi. No i kolejny mecz, zdaje się z Arką, z Arką Gdynia, tak? znowu u siebie, no i znowu w topa, ledwie remis, 1-1. Także zrobiło się nieprzyjemnie. 7 punktów straty do Lechi. To jeszcze pal sześć, bo nasza liga ma taki fajny socjalistyczny... Faj, nie fajny, nie, żeby nie było wątpliwości. Ja Mnie się to nie podoba. Socjalistyczny system, że na koniec sezonu, kiedy wszyscy, wszystkie normalne ligi wręczają medale, puchary, nie wiem co tam oni wręczają tace, złote czy inne tam Nagrody. Tymczasem w Polsce dzielimy punkty na dwa, i z, yy, dla, na przykład, dla tego poprzedniego tygodnia, Legia ma nagle tylko już trzy yy, albo cztery punkty straty bo to zależy od tego, nie, o trzy punkty straty do, do Lechi, No i jeszcze to, że gdyby nawet się zrównały, no to Legia jest druga. Teraz to już będzie trochę chaotycznie, bo ja już mam dużo roboty podczas tego filtrowania, jak już się tłumaczyłem z tego, we wcześniejszych podcastach. Dobrze, na razie muszę przerwać, bo idę zagotować wodę. Na czym skończyłem? Arka, mecz z Arką Gdynia u siebie 1-1. 7 punktów straty. Dobra, za chwilę wracam. Dzisiaj tych wizyt w kuchni powinienem mieć sporo na gotowanie wody, no bo w końcu jest sporo, bardzo dużo cukru do wypłukania. No, ale wracając do Legi i jej perypetii, zrobiło się 7 punktów przewagi. No, i to jeszcze nie jest takie straszne, tak jak mówiłem. To jest ledwie jedno potknięcie lechi, plus wygrana legi z lechią już w tej rundzie takiej mistrzowskiej. I, i, I tyle. Legia jest wyprzedza na, Lechię. Natomiast problem polega na tym, moim zdaniem większy problem niż ta przewaga punktowa jest taki, że, przed Le, że Legia jest w tej chwili czwarta. Jeśli zakończy ten sezon, jeśli by tak się skończył ten sezon, to Legia musi w przód patrzeć już nie tylko na Lechię, ale na Lecha i na Jagiellonię jeszcze. No, wygrana z, z, z tymi trzema drużynami i, czekanie na potknięcie już czterech drużyn jest mniej prawdopodobne niż potknięcie jednym. No I tutaj jest według mnie problem. No i nie wiem, jak będzie wyglądała tabela po tym tygodniu, ale Legia w końcu wygrała. No Notabene dzisiaj przeczytałem, że Legia ma najlepszą wyjazdową formę od 20 lat. To jest niesamowite, mając jak to, to musi pokazywać, to pokazuje jak legia słabo gra u siebie. Skoro ma, jest tak świetna, można powiedzieć, na wyjeździe, to w domu musi być fatalnie, skoro są na, dopiero na czwartym miejscu. Jeden, trzy z zagłębiem na wyjeździe. Zobaczymy, czy coś się zmieni w, tej, w tabeli. Lech idzie jak burza, ciągle wygrywa 3-0. Zobaczymy. W każdym razie ta wczorajsza wygrana y, daje trochę optymizmu. Lewa jakąś otuchę w, ser w serce. Y, może, może coś się w końcu odwróci. Z drugiej, z drugiej strony powiedziałem sobie też w zeszłym sezonie, trzeba to y, teraz tą żabę przełknąć. Powiedziałem, że tamten sezon jest najważniejszy. To jest stulecie klubu. Zakończyć je z przytupem, zdobyć y, to, co y, Legia na miarę swoich możliwości może zdobyć. To jednak y, powiedziałem sobie, że że ten sezon jest najważniejszy. Potem już trudne. Odpuszczam im, niech tam przegrają, niech nie zdobędą mistrzostwa. No ale to nie znaczy, że bez walki. No, chciałbym jednak tego mistrzostwa. W poprzednim sezonie przypomnę, Puchar Polski, Mistrzostwo Polski, a was do Ligi Mistrzów. Można powiedzieć, że kontynuując ten dobry sezon w tym już sezonie, co prawda, ale całkiem przyzwoita Postawa w Lidze Mistrzów. Ciekawe, po prostu ciekawe mecze. Myślę, że Legia się pokazała w Europie bez, bez wstydu, można powiedzieć. No nie, nie, nie ma się co... Tak, były te dziwne mecze po 8-4 chociażby z Borusją. Było też 6-0 u siebie z Borusją, ale potem było coraz lepiej i Legia w rezultacie zakończyła sezon, zakończyła te rozgrywki Widzę mistrzów na trzecim miejscu i awansowała do Ligi Europy wciąż. Mogła zagrać jeszcze za Ajaxem. Pogoda jest naprawdę przepiękna. Otworzyłem teraz bramę od garażu. Psy wypuściłem z domu, żeby sobie pobiegały. I przy tej otwartej, yy, otwartym garażu wcale nie jest mi tutaj zimno. Wysładzanie idzie nad spodziewanie dobrze, jestem naprawdę pod wrażeniem. Nie spodziewałem się, myślałem, że to będą jakieś... Yy, spodziewałem się raczej, że będzie źle i jak się spodziewałem tego, to się nawet na to nie przygotowałem. Powinienem był się przygotować w ten sposób, żeby dokupić jakieś łuski ryżowej na przykład, która by mi ten proces wspomogła. No ale jak naprawdę okazało się, że nie trzeba. Wszystko pięknie leci. Sprawdzę w tej chwili gęstość tego, co mam w garnku. Zobaczę, ile jeszcze mogę wysładać. Wiem, wiem, że radio, a więc i podcast nie znoszą ciszy. Przepraszam za to. Jest dobrze, jest powyżej 28, bliżej 29 wciąż. Także, także wciąż gęsto. Może dla niezorientowanych... Przepraszam. W sumie mówię do siebie, więc tak nie wyjaśniam wszystkiego, ale ponieważ można powiedzieć, że dzisiejsze, tematem dzisiejszego podcastu jest BRICS. BRICS to są jednostki miary gęstości, czyli zawartości cukru w moim przypadku. Są różne te stopnie, są y, też BLG, w zasadzie to co, y, lub PLATO, lub jeszcze tam jakieś, y, jakieś inne. To co, y, ja to potem y, przeliczam na BLG, ponieważ, ponieważ to co jest y, na etykietach, chociażby PIF, to, jest, y, to są stopnie y, liczone w BLG. Zresztą Brix jest o tyle niedoskonały, że kiedy już ciecz zawiera alkohol, to ten pomiar jest, można powiedzieć, przekłamany. Trzeba go przeliczyć na BLG, czyli tą gęstość końcową już po fermentacji. Tak... Muszę sobie sprawdzić, ile będę musiał mieć 26, to będzie 25, czyli jak będę miał 25, to będzie 24, 24. Dobra, czyli wysładzam do 24 briksów. także jeszcze całkiem daleko do tej wartości, co oznacza, że mój RIS powinien być naprawdę bogaty, powinien mieć powyżej 25 BLG, na koniec, to, to naprawdę jest, to jest dobrze, bo to jest tyle, ile ja chciałem uzyskać. No, chciałem zrobić takiego, kurczę, no, rasowego, porządnego risa. Albo rasowy, porządny ris. Także jeszcze mogę spokojnie wysładać tak Najpierw się martwiłem o, o ilość, ale w tej chwili już ta ilość mnie nie tak bardzo mnie interesuje. W gruncie rzeczy już mam z 12 litrów. Gdybym nawet już w tej chwili musiał przerwać, a nie muszę, to byłbym zadowolony z tej, yy, z tej ilości. Hmm, przepraszam, muszę przelać. Piwo leci coraz jaśniejsze, nie wiem czy nie będę zaraz musiał, no na pewno będę musiał w końcu przerwać, ale jeszcze, jeszcze spokojnie. Dobrze. 10 po czwartej roboty huk, naprawdę. Powiem szczerze, że zajmowanie się trzema piwami to jest wyzwanie. Jedno się gotuje, znaczy prawie już się gotuje, już niewiele mu brakuje do wrzenia. Jedno zostało przelane już na cichą fermentację. W sumie to jest takie piwo, z którym nic nie będę robił na cichej, ale ja wolę sobie tam, niech, po, wolę ten etap Przejść, niech to jeszcze tam resztkowo dofermentuje sobie tak ostatecznie. No i jeszcze mam to piwo z wiśniami, które sobie stoi i czeka na przelanie do butelek. A butelki już umyte. Co jeszcze zrobiłem? Aha, w ogóle muszę jeszcze powiedzieć parę słów o, o tym piwie, które jest dzisiejszym tematem czyli ten riz. Wyszło mi go około 18 litrów. Prawie 24 brix, bo troszkę tam przestrzeliłem, ale to nie szkodzi. Nie szkodzi, bo odparuje jeszcze, no i ten cukier, jeszcze ten cukier. No i do tego jeszcze mi wyszło, ile tego go jest? 6, 6 litrów Takiego lekkiego, ciemnego czegoś, około 10-11 bricks, jeszcze nie, nie, nie mierzyłem. Także no, w sumie nieźle. Teraz spodziewałem się, że skoro tego piwa mi, skoro to jest tak duży ekstrakt, to tego piwa resztkowego wyjdzie mi trochę więcej. No ale w końcu nie o nie chodziło. A to jest w sumie nie miałem czego oczekiwać, bo to piwo, które ten, ta brzeczka się bardzo szybko jakby degraduje podczas yy, filtrowania. Te, o ile te pierwsze, ta przednia brzeczka i, yy, leci dosyć długo, dosyć gęsta, to jak już zacznie spadać ta gęstość, no to już to już yy, spada szybko. Do wrzenia pozostało naprawdę niewiele. Właściwie spodziewam się go już za chwilę. Tak, no tematów na razie tyle. Jestem naprawdę zajęty, więc chętnie się rozłączam, bo, bo mam dużo roboty. Naprawdę dużo roboty przy tym piwie. W międzyczasie dziecko musiałem gdzieś tam odstawić, podwieźć samochodem. A tymczasem w domu nic nie zrobiono i chyba nie zrobię, bo naprawdę nie mam kiedy. Wyda wygląda na to, że ten gaz chyba jednak już się kończy, bo y jest odkręcony na maksa, a tak ledwie co płonie. No ale jeszcze jest, jeszcze podgrzewa, jeszcze walczy, jeszcze, jeszcze się nie poddaje. No to i ja się nie poddaję, ale... To chyba jest ostatnia warka. Chyba się ten gaz skończy i to chyba nie dogotuje nawet tej brzeczki do, do końca. A skoro tak, to może warto by było już w tym momencie go zakręcić i wymienić. No ale cóż, no moje skomstwo mi na to nie, nie pozwala. Zatem stało się, gaz się skończył. Gaz wymieniony, mogę pójść w gaz. No nie, zupełnie tak jest. <śmiech> nie, jestem w domu sam, a jak jestem w domu sam, to istnieje spore prawdopodobieństwo, że będę musiał gdzieś po kogoś pojechać. Tak, takie no takie życie rodzinne, no jak ma się niepełnoletnie dzieci, które same jeździć jeszcze nie mogą. Ale to się już wkrótce zmieni. Także wszystko, wszystko idzie na dobre, jest coraz lepiej. Te brzęki to tylko wypakowywanie jakiegoś tam piwka, które sobie wczoraj kupiłem. Lubię sobie kupować takie zestawy z, ze szklaneczką, czy tam kufelkiem, czy jakimś innym pokalem. W każdym razie ze szkłem. Wczoraj kupiłem sobie właśnie zestaw z browaru Jana, z Zawiercia, który zawiera właśnie taki ładny pokal i dwa piwa z Denek Pils. Fajnie, lubię dobry peel's, mam nadzieję, że z browaru niczego, to ten peel's będzie dobry i American Stout. To jest ciekawe, bo ja w zasadzie nic takiego jeszcze nie piłem. Yy, liczę na to, że to będzie po prostu Stout, ale po amerykańsku chmielony. Także tak, e, tak jest. E, no cóż, ja dalej e, haruję, dalej pracuję. W tej chwili zacznę już e, przygotowywać sobie grunt pod butelkowanie, e, przelanie do butelek tej, e, wiśni, tego wiśniowego czegoś. No czy czegoś, no po prostu jest... To wiśniowe piwo, które dojrzewało na cichej fermentacji razem z wiśniami przez 5 czy 6 tygodni, a wcześniej zostało uważone z ze słodu wędzonego czereśnią. Ale to wędzenie bardzo delikatne. Więc no, wiem dlatego, że już jedno tak, że tą warkę podzieliłem na dwie części jedna część była chmielona na zimno, a druga właśnie z wiśniami. Więc ta część chmielona na zimno jest już gotowa, jest dobra, ale wędzonki tego dymu bardzo mało, bardzo mało. Także tutaj dymu też się spodziewam niewiele. Za to liczę na te wiśnie, na te owoce, że one tutaj będą fajnie wyczuwalne, a może się ładnie z, tą, z tym dymem tam zmieszają i w rezultacie powstało coś ciekawego. Tak, ja to w tej chwili otwieram. Także, także pierwsze wrażenia, muszę, odło muszę odłożyć nagrywajkę, bo potrzebuję dwóch rąk. Tak, pierwsze wrażenia usłyszycie w tej chwili. Na razie jest tylko z otwarcia Fermentora. Momencik. Dobra. Bardzo przyjemny zapach wiśniowy. Yy, wiśnie pływają po wierzchu takie widać że są rozmoczone. Nie wydaje mi się żeby to była oznaka jakaś popsucia. Choć te na wierzchu są pokryte takim jakimś nalotem. Yy, kolor wydaje się być czerwony czyli taki jakbym się spodziewał. Bardzo wiśniowy yy, zapach bardzo. Yy. No dobrze, no jeszcze muszę teraz to przelać do, do tego naczynia, z którego będę przelewał do butelek. Także myślę, że jeszcze będzie okazja powiedzieć o tym, jak to wygląda, a być może nawet pierwsze wrażenia z jakiegoś tam smaku. Także na razie na razie muszę się rozłączyć, bo potrzebuję znowu obu rąk. No muszę powiedzieć, że pierwsze wrażenie jest y, fajne, piorunujące takie, znaczy no, jest, to, jest to coś innego, inne piwo niż y, takie sklepowe, że tak powiem. Y, wiśnia jest zdecydowanie wyraźnie wyczuwalna, jest bardzo gorzkie, to dobrze, bo ja takie lubię. Wiśnie są jadalne, są pozbawione całkowicie słodyczy, co by oznaczało, że to wszystko jednak w tym piwie się jest, to co było w wiśniach, natomiast piwo oddało wiśniom goryczkę, także wiśnie są gorzkie, ja je sobie zostawię, ja je bez może dzisiaj zjem w ramach przysługującego mi na dzisiaj piwa ciekawe no i są gorzkie są gorzkie zdecydowanie no nie, nie każdy nie każdy myślę będzie w stanie takie coś przeżyć piwo jest czerwone po prostu jest czerwone no. także no jestem zadowolony to jest to czego oczekiwałem no chciałem żeby to piwo było wiśniowe wiśniowe ale jednocześnie niesłodkie i chyba tak jest zobaczymy jak będzie mi się Lało to do butelek, jak zostanie, ile zostanie, jak zostanie tyle, co by je, że już do butelki nie wejdzie, no to moje, nie? No, y, tym razem nie idzie szybko. Mm, pięknie pachnie. Tym razem nie idzie szybko, no ale cóś, no y, nie mogło. Nie mogło iść szybko, chociaż w zasadzie o tej porze powinienem mieć to piwo już ugotowane. No ale faktem jest, że w międzyczasie musiałem gdzieś wyjść, e, skończył się gaz i tak dalej i tak dalej. W rezultacie, w rezultacie jestem w lesie. Ale i tak e, dzień e, niezmarnowany, dzień pięknie, e, pięknie. To piwo wiśniowe petarda, powiem szczerze. No jest super. Jestem strasznie zadowolony. Mam nadzieję, że ono będzie jeszcze... Aha, w ogóle nie czuć wędzonki, zupełnie. Zupełnie nie czuć tego dymu. No ale, ale ono będzie kursze, no. będzie, będzie fajne, będzie robiło wrażenie według mnie. Bardzo, bardzo fajne jest. Tak, jest prawie 18 za 20 już. Jeszcze nie skończyłem gotować tego piwa, pierwszego. Także naprawdę, naprawdę to, to można powiedzieć jak po grudzie, ale jakoś dzisiaj mnie to, dzisiaj mnie to jakoś nie, nie martwi. Nastawałem, nastawiałem się w gruncie rzeczy na długie ważenie, no bo, to, no bo to riz, tak? Dzisiaj włączę pierwszy raz w tym roku chłodnicę jednak, bo już na dworze nie jest tak nie, ciepło, tak zimno. Poza tym no, chciałbym się z tym piwem jakoś uporać, jednak dzisiaj mam no, już nie przenosić na Także. No, wiśniowa super. Okazało się, ja spróbowałem, bo została końcówka Jest bardzo wiśniowe, jest y, mniej gorzkie od wiśni, także y, po prostu się zamienili. No, właśnie teraz spróbowałem tą taką wiśnię. Jeszcze jedną zdecydowanie. Wiśnia jest gorzka, a piwo wzięło od wiśni mm, słodycz. Nie ma to nic wspólnego z... Y, z piwem z sokiem wiśniowym. To absolutnie jest inna bajka. Uwielbiam. Uwielbiam ten zapach tego gotującego się piwa. On mi się kojarzy też. Jest zapowiedzią czasami niespełnioną, ale jednak zapowiedzią czegoś fajnego. Do do kociołka poszła już pierwsza porcja chmielu. Za 20 minut, właściwie chyba za 15 pójdzie kolejna. Gotowanie jeszcze 45 minut zostało, o ile czegoś nie pomyliłem. Bo dzisiaj też coś pomyliłem oczywiście. A mianowicie dzisiaj pomyliłem to, że miałem włożyć, nie dodałem płatków owsianych. Dodałem je dopiero na ostatni etap zacierania, no ale, ale to nie, nie jest tragiczne. No ja myślę, że one i tak swoje, swoje zrobiły, swoje zrobią. Więc, więc nie ma tragedii. O. Jestem, jestem już zmęczony, a, a, a jeszcze kawał jednak pracy przede mną. No zobaczymy jak to będzie. Zaraz małżonka wraca z pracy. Ojej, dobra, nie mam o czym gadać Chyba wszystko powiedziałem już. Chciałem powiedzieć, ale ponieważ wciąż jest jeszcze nie nagotowane. To być może, być może jeszcze coś yy, powiem, pewnie powiem coś o, o etapach. Może powinienem więcej, bardziej precyzyjnie mówić, yy, co zrobiłem tak naprawdę. Yy, recepturę można przeczytać na, yy, na, oczywiście na stronie i raczej to polecam, bo dzisiaj było dosyć skomplikowane, szczególnie ze słodami, było ich dużo w różnych tam proporcjach. Natomiast jeśli chodzi o chmielenie to gotowanie będzie 90 minut. Po pół godzinie wsypam 25 gram marynki i 25 gram jungi i to samo zrobię po kolejnych 30 minutach. Czyli chmielenie jest na 60 i na 30 minut. Razem spodziewam się no, dużo ponad 100 ibu, no, ale tam już mniejsza to 120-160 grunt żeby to było dużo ponad 100 albo ponad 100 no. zakończyłem dzisiejszy dzień nie całkiem co prawda kończą, kończąc wszystko ale jestem po prostu już wykończony. Naprawdę jestem zmęczony. I jednocześnie bardzo zadowolony, usatysfakcjonowany, bo po prostu to piwo mi się udało. E, przynajmniej na etapie na etapie e, ważenia, na etapie gotowania. E, jest w tej chwili w pół do dziewiątej już. Jadę po dziecko samochodem i postanowiłem dograć tą dogrywkę. E, dograć dogrywkę. E, po gotowaniu e, miałem 15 litrów. Po gotowaniu e, schłodziłem brzeczkę jednak e, chłodnicą pierwszy raz w tym roku. Bardzo fajnie, bo woda w tej chwili w kranie jest bardzo zimna, więc szybko, szybko to poszło. No i ciekawa sprawa, zacząłem przelewać na tą gęstwę po tym stołcie, które dzisiaj przelałem na cichą, no i powiem, że tak jak z filtrowaniem, z wysładzeniem nie miałem żadnego problemu, o dziwo, tak okazało się, że przelać to gęste piwo do to, tą gęstą brzeczkę do fermentacji, no to się okazało wyzwanie. Brzeczka była gęsta bardzo, bo miała 30 briksów znowu, więc no, bardzo gęsta. No i zawsze przelewam to przez pończochę, żeby odfiltrować chmieliny. Tak samo zrobiłem teraz. Tych chmielin nie było jakoś bardzo dużo. Było ich 100 gram, oczywiście to nie jest mało, ale 100 gram chmielu i z tego z granulatu i z tego powstały chmieliny. Miałem piwa już dużo, dużo bardziej nachmielone i nigdy nie miałem takiego problemu jak teraz. A mianowicie. Tak sądzę, że gęstość tego piwa, tyle słodkość jego, gęstość pochodząca z cukru była tak duża, że po prostu nie chciało się dobrze przelewać przez te chmieliny. Strasznie powoli, no niby już rzadkie przecież, to, to, to, nie, jest, to nie jest tak jak... Tak jak to, ten zacier, no to to przecież jest strasznie gęsty, prze... a mimo wszystko mam wrażenie, że, że ten zacier mógłby lecieć szybciej, gdybym odkręcił kran, a na pewno leciał przynajmniej tak samo. Cało to piwo wsiąkało w ten chmiel, w tej pończosze, nie mogłem go, nie, nie mogłem go wylać, w końcu zacząłem wyciskać, wręcz wyciskać przez tą pończochę ten... Ten, tą brzeczkę do, do wiadra, no ale w rezultacie w końcu się to powiodło, 15 litrów gęstego 30 bryksowego płynu. Rozcieńczyłem to 1,5 litrem wody w związku z tym mam 27,5 Brix, czyli 26,5 BLG. Bardzo dobry, bardzo dobry rezultat, bo według mnie 16,5 litra takiego piwa, wielkiego piwa. Nie, nie, nie boję się użyć tego słowa, bo to piwo jest wielkie. No, te risy, barley wine, rozumiem już, to była przygoda, ogromne wyzwanie i fajnie cieszę się, bo się powiodło, przynajmniej na tym etapie. Oczywiście nie wiem jeszcze co, wyjdzie, co z tego wyjdzie, czy to piwo będzie dobre, czy, czy nie. Liczę na to, że tak. Natomiast z dzisiejszego dnia mogę powiedzieć, że, że na plus, na największy plus to, to wiśniowe piwo. Naprawdę piękna sprawa. Za 2-3 dwa, za dwa, tygodnie, jak ono dofermentuje w tych butelkach, Liczę na to, że mam nadzieję, że się nie porobią granaty, bo byłoby szkoda, gdyby to piwo się porozlewało. No cóż, a jutro, jutro czekam nie dalszy ciąg właściwie pracy, to jestem w browarze, dlatego że muszę jeszcze Posprzątać przede wszystkim, ale zanim posprzątam, to jeszcze muszę ugotować te 6 litrów tego tej brzeczki, która, tej, tej takiej słabej brzeczki. No bo szkoda, no 6 litrów wylać w kanał. Nie biorę nawet tego pod uwagę. Ech, tylko czy ja mam gdzie to jeszcze. Ech, no właśnie. Ja tego nawet nie mam gdzie odfermentować, szczerze mówiąc. Tak mi się porobi, porobiły, mi się zatory, można powiedzieć. E, o dziwo jeszcze, o ile wiaderka mam, to deficytowym towarem są uszczelki na rurki fermentacyjne. No nic, no jakoś trzeba będzie sobie poradzić, może coś jutro wymyślę, jeszcze nie wiem. No naprawdę, dzień bardzo pracowity nic nie zrobiłem w domu, co jest z jednej strony kiepskie, no bo cóż, no trzeba w ten weekend jakoś popychać te domowe prace. Także małżonka trochę z tego niezadowolona, no ale trudno, odrobię jutro. Także jutro też pracowity dzień, bo nie dość, że w browarze trzeba dokończyć, dokończyć wszystko, co, co dziś nie skończyłem, to jeszcze to jeszcze sprzątanie, takie zwykłe, domowe. No, to chyba więcej już nie nagram. Słuchaliście Bartka? pije jak jest, a u mnie jest zawsze. No tak, tylko że ja nie, właściwie nie wypiłem się ani, no nie mogę powiedzieć ani kropli, bo spróbowałem końcówkę tego wiśniowego, tam zostało, nie wiem, może 100 ml, także jestem zadowolony z niego i z zapachu, i ze smaku, i z koloru, no jest naprawdę piękne, wspaniałe piwo. Słuchaliście, Bartka, 314 wpl Do usłyszenia, do usłyszenia kiedyś, czytajcie bloga, słuchajcie moich tego co gadam, no i pijcie dobre piwo, nie pijcie tych koncerniaków, na razie.